Minęła 16. jest jest na mięśku, Salvatore Szabina. I czas na wiadomości kulturalne. Marcin Pesta, zapraszam. Teatr Wielki Opera Narodowa w Warszawie przejdzie kompleksową modernizację. i koszt to 140 milionów złotych, w tym prawie 91 milionów ze środków europejskich. Jedna z najważniejszych instytucji kultury w Europie po 60 latach od ponownego otwarcia po wojnie ma stać się jeszcze bardziej dostępna, wyjaśnia ministra kultury Marta Cienkowska.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 W zabytkowym budynku udało się wygospodarować dodatkowe przestrzenie, w których będą się odbywać różne warsztaty. Dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej Boris Kudliczka podkreśla, że pomogło w tym jego doświadczenie jako projektanta.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 Modernizacja rozpocznie się latem i potrwa trzy lata. W trakcie prac Teatr Wielkiej Opery Narodowej w Warszawie będzie działać, jednak wydłużone zostaną przerwy letnie. Zwiększona ma też być liczba spektakli. Przedstawienia będą zastępcze, prezentowane m.in. w Muzeum Historii Polski, w Łazienkach Królewskich czy w Nowym Teatrze. Procesy sumienia, przegląd kina sądowego to tytuł wydarzenia, które rozpocznie się dziś w kinomuzeum mieszczącym się w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W programie przeglądu znalazły się filmy autorstwa klasyków polskiego kina. To zarówno kino historyczne i obyczajowe, jak i dramaty psychologiczne z nurtu kina moralnego niepokoju, podkreśla Joanna Dobrowolska-Janiec, kuratorka kina. Tak sama nazwa wskazuje, będzie to przegląd filmowy orbitujący wokół gatunku dramatu sądowego. Przegląd rozpoczniemy już dziś pokazem dramatu historycznego Epilog Norymperski. Jest to film reżyserii Jerzego Antczaka. Powstał na kanwie spektaklu Teatru Telewizji o tym samym tytule. No i dotyczy oczywiście najgłośniejszego w historii procesu rozliczającego zbrodniarzy wojennych. Po tym dzisiejszym pokazie przewidziana jest rozmowa z udziałem Teatro dr Marty Cebery oraz historyka i wicedyrektora Muzeum II Wojny Światowej, pana Mateusza Jasika. Dzisiejsza projekcja epilogu norymberskiego rozpocznie się w gdańskim Kinomuzeum o 18.30. Wstęp jest wolny, ale obowiązują bezpłatne wejściówki. Aleksandra Bukowiecka jest bohaterką poznańskiej odsłony Miesiąca Pamięci Narodowej. Rokrocznie w ramach akcji przypominane są ofiary, które straciły życie za swoją walkę o niepodległość. Bukowiecka pochodziła z patriotycznej rodziny, bardzo zaangażowała się w powstanie wielkopolskie. Zginęła w czasie II wojny w Forcie VII. Za artystyczną odsłonę wydarzenia odpowiada Przemysław Prasnowski z Baraku Kultury. Aleksandra Bukowiecka przybędzie do Fortu VII w takim kontekście naszego projektu Niezwyczajnik zwycięzczyni z Powstania Wielkopolskiego, która niestety tragicznie zginęła w Forcie VII, co było też związane z jej działalnością powstańczą. W tym roku kobieta wyjątkowa była taką, na współcześnie czasy nazwalibyśmy superohaterką. My jako Fundacja Barak Kultury odpowiadamy za inscenizację, ale myślę sobie, że te postacie trzeba przedstawiać w takim kontekście współczesnym, żeby docierać właśnie do młodzieży, żeby ta młodzież była obecna w czasie tych obchodów i żeby ożywiać tę pamięć właśnie z młodymi ludźmi. Uroczystości inaugurujące Miesiąc Pamięci Narodowej w Poznaniu rozpoczęły się w tamtejszym Forcie Siódmym. Ogłoszono zwycięzców konkursu WordPress Photo. Spośród ponad 57 tysięcy zdjęć nadesłanych przez fotografów z całego świata wybrano 42 fotografie.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 oraz partner wydarzenia, Miasto Stołeczne Warszawa, patronem Gali Fryderyki, jest program drugi Polskiego Radia. Reklana. Program drugi, 7 minut po 16. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie w czwartek. Jest 9 dzień kwietnia, to jest 99 dzień roku. Słońce w znaku Barana zajdzie dziś 23 minuty po godzinie 19. A imieniny obchodzą Dobrosława, Dymitr, Hugo, Maja, Marceli, Maria i Wadim. Składamy Państwu najlepsze życzenia. Elżbieta Malinowska, Monika Kopcik, Elżbieta Szymkowska i Jakub Kukla. Kłaniamy się nisko. Zostajemy z Państwem do godziny 18. A zaprosimy dziś Państwa. Między innymi na nadzwyczajny koncert z okazji 70-lecia pracy artystycznej Jerzego Maksymiuka. Jak przychodzę do Państwa, to dla Państwa jest czy więzienie, czy marzenie? Bo dla mnie jest marzenie. Dla nas też marzenie. Zawsze nieustająco marzenie. Spotkanie z maestrą Maksymiukiem za minut kilka. Później zaprosimy Państwa do jednej z najbardziej olśniewających scen teatralnych Europy epoki baroku, która znajdowała się... Gdzie? W murach Zamku Królewskiego w Warszawie. To był pierwszy stały teatr operowy na ziemiach polskich, jeden z pierwszych na północ od Alp. Wystawa Wielka Gra opowiada o tym, jak ambitny król zamienił dwór w centrum porywających widowisk i jak sztuka stała się potężnym narzędziem władzy. O tej wystawie opowie jej kurator Jacek Żukowski z Zamku Królewskiego. W Warszawie to spotkanie dziś o godzinie 16.00. 30. Ponadto zaprosimy Państwa na wystawę Wojciech Weiss, Nieznane Grafiki i Rysunki. Te wystawy można oglądać w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Testowałam te obiekty na specjalistach od y, twórczości Wajsa. Szczegóły mm, tych testów przed godziną 17. Po 17.00 przyjrzymy się raportowi Biblioteki Narodowej, który dotyczy stanu czytelnictwa. Czy jako ogół czytamy, czy nie czytamy? Jeśli czytamy, to co? Jak często? Z jaką intensywnością? Jeśli nie czytamy, to dlaczego? O nowym raporcie porozmawiamy dziś po godzinie 17.00. A na koniec zaprosimy Państwa do Teatru Miejskiego. W Gdyni na spektakl Dream, czyli jak nie zostałem Kurtem Cobainem. Głos Kurta Cobaina, ten chrapliwy wrzask jest, jest jakoś mocno kompatybilny z tym, co ja mam w środku. A co artysta ma w środku, do tej kwestii wrócimy przed 18. Allegro Spiritozo z symfonii 28. Symfonii C. Dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. Legendarną orkiestrę, polską orkiestrę kameralną prowadził nie mniej legendarny maestro Jerzy Maksymiuk, który dziś świętuje 90. urodziny. Jerzy Maksymiuk, osobowość, wybitny dyrygent, pianista, kompozytor, dziś świętuje urodziny z tej okazji, ale też w związku z 70-leciem jego pracy artystycznej w Filharmonii Narodowej. W Warszawie odbędzie się koncert z udziałem Orkiestry i Chóru Filharmonii, ale też Symfonii w Warszawii. Jerzy Maksymiuk poprowadzi oba zespoły w fragmencie Suity Ognisty Ptak Strawińskiego i czwartej części Symfonii Emol Jana Sibeliusa. Zabrzmią też Trois Chansons na a capella, który poprowadzi Bartosz Michałowski, a także Eksodus Wojciecha Kilara. W tym dziele na estradę wyjdzie dyrektor artystyczny Filharmonii Narodowej Krzysztof Urbański. Wczoraj z kolei zaprezentowano film dokumentalny Maksymiuk Koncert na dwoje w reżyserii Tomasza Drozdowicza. To przypomnijmy intymny portret związku wybitnego dyrygenta i jego żony Ewy Piaseckiej, która towarzyszy artyście podczas przygotowań do urodzinowego wieczoru. Próbą do dzisiejszego koncertu przysłuchiwała się Monika Zając. Maestro, serdeczne gratulacje, 70-lecie pracy artystycznej, także piękne okrągły jubileusz urodzin. Pan na tej estradzie wystąpił prawie 70 razy. Czy Pan pamięta każdy ten koncert? Wiele pamiętam, tak. No i pamiętam krytyki też. No powiem zacytuję jedną, bo jedna jest specjalnie mi bliska. Pierwsza nuda była zła. I tak było już do końca. I nie tyle są istotne recensje, ale to jak trzeba znać to wszystko, jak zrobić ten kontakt z człowiekiem, jak go osiągnąć, a jak poza tym większe wartości, to znaczy te, które są niedobobicie, no, żeby coś było zauważalne, żeby posiadało wartość. Taką wartość, która rozwija drugiego człowieka. Czasami mieliśmy na spacerze, bo to Żana zawsze jest ze mną i rozmawiamy wspólnie, ponieważ w Słowie jest no mistrzem, bo jest dziennikarką, a ja jestem taki, tak jak mi wypadnie. Także pamiętasz pamiętam, że taka pani, która we Wrocławiu nad takim jeziorkiem zatrzymała nas. Powiedz może dwa słowa. Już pomagam nie było przy jeziorku, tylko przy parku. Pani nagle nas zatrzymuje, prawie klęka na chodniku i mówi, och jak dobrze maestro, że ja pana spotkałam, bo ja chcę podziękować. Ja się w ogóle nie interesowałam muzyką klasyczną, muzyką poważną, a dzięki panu to się tak zainteresowałam. Raz poszłam na pana koncert, potem chodziłam stale, a teraz moja córka, nie tylko córka, ale nawet wnuki już zaczynają chodzić do filharmonii. My dzięki Panu poznaliśmy inny w ogóle świat i za to Panu bym dała te wszystkie nagrody jeszcze raz. To piękne słowa, ale myślę, że wiele osób mogłoby się pod nimi podpisać. Tak zdarzy, że, że dla kogoś to jest ma znaczenie, a nawet, że jego świat się... Wartości powiększa, no to, to jest największa radość, tak. Fenomen muzyki, abstrakcyjne kropki, które tak wiele wyrażają. Krzysztof Urbański, dyrektor artystyczny Filharmonii Narodowej. To nie jest codzienna sytuacja, żeby mieć tak znakomite dwie warszawskie orkiestry na jednej estradzie. Tak, jest to zupełnie sytuacja bez precedensu, bardzo się cieszę, że nasi przyjaciele Sinfonii Warsowi przyjęli nasze zaproszenie i wspólnie możemy świętować tak piękny jubileusz pracy artystycznej, jednej z absolutnych ikon polskiej sceny muzycznej maestro Maksymiuka. Zadam osobiste pytanie, czy pan pamięta pierwszy raz, kiedy usłyszał nagranie maestro Maksymiuka albo może był na koncercie i słuchał na żywo jego interpretacji? Chyba nie potrafię sobie przypomnieć, kiedy pierwszy raz y, byłem na koncercie, ale niezapomnianym przeżyciem dla mnie jest, kiedy poznałem maestro Maksymiuka osobiście. Akurat było to w, w Bibliotece Materiałów Nutowych, gdzie siedziałem i pamiętam, sprawdzałem głosy orkiestrowe do jakiegoś utworu Straussa i wtedy przyszedł maestro Maksymiuk i roztoczył czar swojej osobowości w całym budynku, więc y, takie momenty, kiedy spotyka się tak wielkie postaci są niezapomniane. To będzie eklektyczny koncert, można chyba tak powiedzieć. Jak wyglądało ustalanie tego programu? Tak, no oczywiście poprosiliśmy maestro Maksymiuka, żeby wybrał swoje ukochane utwory, więc postaraliśmy się to y, połączyć w, w, w jedną całość, jakkolwiek artystycznie. Jest to koncert tak różnorodny, jak osobowość maestro. Czego Pan i Filharmonia życzą maestro na ten piękny jubileusz? No, życzymy sobie, żeby przez kolejne 70 lat gościł na naszej estradzie i dzielił się swoją cudowną sztuką i osobowością z nami i naszą publicznością. Każdy człowiek się rodzi tylko raz. Dobrze, jeżeli z różnych powodów jeszcze jego praca jest taką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 Czuję to jako wielki przywilej. Postaram się jakąś frazę osobistą zadrygować. Może to wyjdzie. Początek koncertu o godzinie 19 w Filharmonii Narodowej w Warszawie. A w tym tygodniu przypominamy wspomnienia artysty w paśmie zapiski ze współczesności. Codziennie kwadrans przed godziną 13. Walc Wiedeński z wariacji na temat Franka Bridża, Benjamina Brittena, raz jeszcze Polska Orkiestra Kameralna i raz jeszcze maestro Jerzy Maksymiuk, który dziś świętuje 90 urodziny. 16.25 Słuchają Państwo audycji popołudniowej w dwójce. My na chwilę wracamy jeszcze do książki z Getta, Sukrycia z, z Nadzieją. To jest korespondencja Romany Wilner do męża Aleksandra Wilnera. Te listy niedawno zostały opublikowane w formie książkowej, poruszająca opowieść o dramatycznych losach Romany Wilner w warszawskim getcie. O tej książce mówiły jej redaktorki Anna Romaniuk, kierowniczka Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej i Martyna Grącka-Ryjak, kierowniczka Działu Naukowo-Badawczego Muzeum Getta Warszawskiego.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 czy z innych źródeł, czy z archiwum Ringelbluma, z innych wspomnień. Więc dlatego taka propozycja, żeby dołożyć komentarze, które obrazują to, co dzieje się właśnie poza pokojem Romy, poza kuchnią Romy, poza tymi opowieściami snutymi przez jej najbliższych,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 też chroniona przez nią w moim przekonaniu bardzo głęboko we wnętrzu, bo jest najcenniejsza. Jest wspomnieniem tych wspaniałych, cudownych, dostatnich, kochanych lat przedwojennych. Z getta, z ukrycia, z nadzieją, listy Romany Wilner do męża Aleksandra Wilnera. Mamy dziś dla Państwa egzemplarze tej poruszającej książki, zresztą nad wyraz strannie i bardzo pięknie wydanej. Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę do nas napisać, czekamy na maile. Wybieram dwojkę małpa polskiradio.pl w treści. Proszę nie zapomnieć o adresie korespondencyjnym. Tak Merula i jego czekona. Jest 16:31. Gość dwójki. Doktor Jacek Żukowski, kurator wystawy Wielka Gra. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta wystawa rozpocznie się niebawem. 17 kwietnia na Zamku Królewskim w Warszawie potrwa do 19 lipca, a dotyczy jednego z najbardziej olśniewających teatrów na północ od Alp, oczywiście w dobie baroku. Tak jest. No właśnie teraz usłyszeliśmy utwór Tarkwiniusza Meruli, Jego przepiękny portret e, prezentujemy na wystawie. Mm -hmm. e, no sportetowany został jako były kapel mistrz III i Władysława z, z, z zbiorem Madrygału w tle. Staram się bardzo no, podkreślić w tej, w, tej, w, tej, w tej konwencji e, udział właśnie w wielki, wielkim projekcie muzyczno-teatralnym Polskich Wazów, przede Władysława IV. E, no i obecnie współcześnie bardzo popularna jest data 1670. A my proponujemy trochę co się w, dzie do, do, w dziejach do 1627 roku. Czyli właściwie do inauguracji wielkiego projektu teatralnego w południowym skrzydle Zamku Królewskiego. Gdzie ten teatr się znajdował, jak wyglądał, o tym za chwilę powiemy, ale zacznijmy od tej pierwszej myśli. Kiedy i dlaczego powstała w głowie y, króla, albo jeszcze wcześniej Królewicza, ta myśl, żeby w Warszawie taki teatr zbudować? On 400 lat temu wyruszył w podróż europejską, która właściwie miała stanowić element jego edukacji, ale także właśnie w sposób na zdobycie doświadczenia, jeśli chodzi o właśnie najnowsze trendy teatru operowego. I już wtedy ruszał właśnie jako, jako koneser teatru. To znaczy z góry zaplanowano, kiedy wjechał do Brukseli, wy, wydano libretto baletu wystawionego Kojegorzczy i w tym librecie on jest opisany jako ten, który konsultował. I scenografię i sam, te, sam tekst poetycki. Także to był taki zamysł z góry z, m, przyjęty w, w, tej, w tej podróży. E, natomiast oczywiście pobyty w takich, no, w stolicy e, nowego, nowego, e, nowego, gatunku, czyli, e, czyli e, opery we Florencji, w Mantui, w Rzymie, w Wenecji wpłynęły jakby na z, pe, zamknięcie tego projektu. I co ciekawe, w połowie XX wieku nastąpił przewrót, tak zwany performatywny w sztukach wizualnych w Europie, a taki sw swoisty przewrót właśnie miał miejsce na przełomie XVI-XVII wieku, kiedy uczeni, którzy chcieli stworzyć, jakby odtworzyć teatr starożytny, wykreowali zupełnie nową, nową formułę teatru muzycznego, który łączyła wszystkie dziedziny sztuk, także muzyki, muzykę, taniec i sztuki wizualne w sposób jakby idealny i to, to takie dosyć twórcze i spójne połączenie tych, tych dziedzin, wydaje mi się, także jest pewną taką, taką wytyczną, która kierowała nas także przygotowania tego projektu wystawieniczego. Czyli Władysław Podróżował po Europie, w szczególności po południu Choć nie tylko tak. Napatrzył się, naoglądał się i pomyślał Ja mnie gorszy, też zbuduję no tak, właśnie równo 400 lat temu kazał namalować gabinet sztuki, tak zwany, czyli No taki rodzaj, na pierwszy rzut oka zbiór dzieł sztuki, które przywiózł z, z Europy, ale tak naprawdę taki prognostyk jego spodziewanych rządów i też, no można powiedzieć, projekt tego jego mecenatu, mecenatu artystycznego i te wszystkie złożone dzieła sztuki rzemios... obiekty rzemiosła zaaranżował na tle prospektu teatralnego, czyli to też był świadomy wybór, że on się właśnie kreował na takiego króla reżysera. O tym, czy ta reżyseria miała też wpływ na życie państwa, powiemy za chwilę, ale wspomniał pan, że teatr znajdował się w południowej części zamku, czyli wchodzimy na dziedziniec od Placu Zamkowego Patrząc i która to część? Po gdzie gdzie kierujemy tak, wzrok? Tak. wzrok? Po, po prawej stronie. To obejmowało prawie całą, całą szerokość po, południowego skrzydła, prawie trzy, właściwie trzy kondygnacje. Mm -hmm. Także ten budynek jakby wyrastał poza współczesny obręb zamku. On został zniszczony, ta został zniszczony w czasie Potopu Szwedzkiego i potem także zrujnowany w czasie III wojny północnej. Także właściwie nie zachowały się materialne relikty samego budynku teatralnego. Trudno było zatem, jak się domyślam, stworzyć taką wystawę, ale mi jeszcze chwilę w dawnych czasach, jak współcześni królowi y, opisywali te, to miejsce, ten teatr? Czy zachowały się jakieś wspomnienia? Oczywiście, kiedy wystawiono taką już potwierdzoną stuprocentowo operę, czyli widowisko Acysie Galatei 27 lutego 1628 roku, nuncjusz Apostolski wysłał, wysłał do Rzymu raport, w którym stwierdził, że jest to koza peregrina, czyli zupełnie rzecz obca w, w Polsce, natomiast wzbudzająca wielkie zainteresowanie i podziw. I też podkreślił w tej relacji, że to Władysław wystawił operę wobec dworu, czyli to on, on nie tylko jakby mecenasem artystów, ale też spół, się głównym twórcą tego widowiska. Od początku tam tak siebie pozycjonował. A Imć Jarzębski co mówił? No, a Adam Jarzymski, no zamieścił w takim unikatowym pierwszym opisie Warszawy, właściwie, no tak, w opisie Warszawy, czyli gościńcu, no, unikatowy opis owego budynku teatralnego. Może przytoczę, cytać, jeśli można... Dla tych teatrum cudowne, z perspektywami budowne, stoi zacne z kolumnami, niewidziane między nami. Jedne kunszty na dół schodzą, wagami do góry wchodzą, drugie szruby obracają, w głównieniu oka zaś zwracają, czyniąc chmurami ciemności, potem światła przyjemności. Tam ujrzysz piekło straszliwe i może zdać się burzliwe, syreny morskie śpiewają, a na batach jeżdżą po niem. W takim morzu nie utoniem. Piękny opis. Wspomnieliśmy, że Władysław IV miał e, rozmach. Dziś już mówiliśmy o Meruli, który był mm, muzykiem w kapeli e, Wazowskiej. Kto jeszcze pojawiał się w tym teatrze? Kogo król zapraszał? Pierwszym, pierwszym librecistą, którego utwór wykorzystano właśnie wspomniany Aziz y Galata, to był właściwie taki włoski Pindar, czyli następca Petrarki Gabrielo Cabrera i on pr prawdopodobnie osobiście zaktualizował w pierwotną wersję opery e, Aziz i y Galata, natomiast potem już e, Władysław zatrudnił do, e, do pisania e, tekstów e, libret Virgilia Pucitelego. To był w młodości śpiewak, ale poświęcił się przede wszystkim właśnie twórczości poetyckiej. On był głównym librecistą, natomiast jeśli chodzi o muzykę, była tworzona e, głównie jakby pod nadzorem Marka Skakiego, natomiast prawdopodobnie we współudziale innych mu muzyków nadwornych. Czyli południe, generalnie południe. Tak Goście jest. z Włoch, tak z z jest, Chociaż oczywiście należy pamiętać, że także angielscy aktorzy występowali uh -huh. w Warszawie i obok Królewca i Gdańska i Elbląga to było jedno z centrów tak, teatru angielskiego, także no, po, skupiamy się na tym y, de teatrze operowym, jako też no, na bardziej awangardowej formie, na północ od Alp. Co w tym teatrze grywano, co pokazywano? Przede wszystkim e, Drami per musica, czyli widowiska operowe, ale także burleskie, czyli formy bardziej, e, bardziej e, swobodne. E, kantaty dramatyczne, e, balety dworskie, czyli takie widowiska, które miały z jednej strony charakter takiej mini-opery, czyli e, pewna introdukcja baletowa stanowiła właśnie formę e, wykonaniu, wykonaniu profesjonalistów. E, I potem balet w wykonaniu członków rodzin dworskich, czyli element rytualny, można powiedzieć. No i oczywiście też e, widowiska charakterze bardziej komedii dell'arte, czyli y, komedię canewską. Czy Władysław IV spełniał się reżysersko w teatrze właśnie? Czy też może te wątki teatralne miały wpływ na jego funkcjonowanie jako króla po prostu? No Właśnie w czasie koronacji wspomniał, e, wspomniał Albrechtowi Radziwiłłowi, że tak, e, tak jest zapis, zapis zamy zapis z jego pamiętników. Ta korona jest cięższa niż myślałem, ale wydaje mi się, że jest o wiele trudniejsze to, co za nią stoi. I ten, ten, sam, ten sam cytat został wykorzystany w librecie jednej z oper. Mhm. Także ta, ta, ta, ta wielki teat operowy dworski był ro, rodzajem Terapii, psychoterapii dla pracy. No i iluzją prawdziwe władzy, której tak naprawdę nie posiadał. coraz bardziej ograniczone prawnie i politycznie. E, I takim czasami swoistym odwetem politycznym wobec e, poddanych. Ale generalnie był, był, teatr był wielkim instrumentem propagandowym i zar zarówno w sferze wewnętrznej, jak i europejskiej. To są nie zawsze zdajemy sprawę, że to było jakby zaprogramowane za na odbiór europejski widowisko. Tak są te libretta w języku włoskim stanowiły element właśnie szerszego zamysłu pro propagandowego. A w jaki sposób to mogło wpływać na relacje międzynarodowe, funkcjonowanie teatrów w Zamku, e, w Na przykład e, o, inscenizacje były często e, organizowane z okazji wizyty dyplomatów, na przykład hiszpańskich, e, czy na przykład na zaślubinę, to jest e, sprawa oczywista. E, no, e, oczywiście także w, miały też jakby taki kontekst, il, ilu, iluzje rozmaite polityczne odnosiły się do aspiracji króla, jeśli chodzi o e, problem negocjacji w e, pokoju, w czasie wojny, e, wojny 30-letniej także jeśli chodzi o plany matrymonialne jego przyrodniej siostry, także tych wątków bardzo wiele. A w polityce krajowej w jaki sposób mogło to być formą wpływu, być może nacisku, perswazji? No jednym z takich leitmotivów to była wojna z Turcją, to znaczy to się jakby powtarzało właściwie prawie w każdej w każdej czyli y, król jako, jako ten y, no, ten, który poprowadzi po krucjatę przeciwko, przeciwko Turcji, jako ten, który ma prawo y, zwrócić się z roszczeniem o tron szwedzki, jako ten, który no, przygotowuje miejsce dla swojego następcy, czyli Zygmunta Kazimierza Królewicza. W, w takim stylu, w typie wojny elekcji, oczywiście to był dosyć, dosyć odważne, ale to wszystko było w sposób przedstawione w sposób zawalowany i właśnie takim e pewnym hasłem dla zrozumienia ówczesnej sztuki, także teatralnej, to jest oczywiście wielopoziomowość, semantyczna e Także ten, ten poziom bardzo prosty był e rozpowszechniany przez sumariusze, czyli takie streszczenia, tak, dla o, na przykład odbiorców, którzy nie znali język włos zna języka włoskiego, natomiast ta wielopoziomowość i to też jakby paralelność do innych form, na przykład te wątki, które występowały w librecie, na przykład na bramach triumfalnych w czasie wjazdu królewskiego, e, Więc no to, to był jeden gazamku zwerknie. Wspomniał pan, że ta przestrzeń się nie zachowała, nie przetrwała do naszych czasów, czy tylko się domyślam, czy rzeczywiście trudno było zatem taką wystawę zbudować. No to, by, to był oczywiście projekt, jest nadal projekt ambitny, ale też staramy się jakby sprostać wrażliwości współczesnych widzów. To znaczy proponujemy wejście w ten świat za pomocą właśnie takich imersji, inkluzywności, jak to się w określa. Czyli, czyli za pomocą wielu różnych zabiegów, no po, po prostu działających na różne zmysły, projekcje, etiudy baletowe, zrekonstruować wspaniałą scenę teatralną z machinerią. Nie chcę zdradzać wszystkich, z wszystkich tajemnic, a naprawdę jest tego wiele. Czy instrumenty też się wśród eksponatów znalazły? Jak najbardziej, oczywiście. Jest cała sala poświęcona muzyce, kompozytorom, śpiewaczkom i nowy, najwybitniejszej, pierwszej właściwie kompozytorce w historii, czyli Francesca Caccini, mhm. która skomponowała operę Wybawienie Rudziera z Wyspy Alcyny na, wjazd, na przyjazd Władysława do Florencji. Czyli odwiedzając wystawę Wielka Gra będzie można w jakiś sposób odtworzyć sobie w głowie tę przestrzeń, zobaczyć ją niejako, tak, tak jak ona mogła wyglądać kiedyś? Tak, jest, jest też zasugerowana ta przestrzeń, gdzie dokładnie w tym miejscu zamku istniała. E, I ten kontekst jakby można sobie też uzupełnić poprzez trzy publikacje, które i zapowiadały i towarzyszą wystawie, poprzez szereg wydarzeń towarzyszących. Tych atrakcji w ciągu tych miesięcy jest bardzo wiele. Mhm. To już jest pytanie być może wybiegające daleko poza tę wystawę, ale może ona mogłaby się stać impulsem do tego, żeby odtworzyć taki teatr? No właściwie możemy powiedzieć, że te, Warszawa ma nowo, nową scenę, Teatr Królewski w Zamku. Aha. Zapraszam serdecznie. Aha, rozbrzmiewa muzyka? <śmiech> tak jest. Teksty też można usłyszeć teatralne? No, są, są teksty, są, jest muzyka, jest, jest taniec, jest, jest wiele, wiele nie, niespodziewanych e, no, za, zabiegów inscenizacyjnych Scenografia bardzo ambitna i z rozmachem opracowana. Jest autorstwa pana Wojciecha Ciechowskiego, także naprawdę zapraszam serdecznie. I to wszystko będzie można podziwiać już niedługo, bo od 17 kwietnia na Zamku Królewskim w Warszawie wernisarz wystawy 16, a na tę wystawę, na wystawę Wielka Gra zapraszam państwa a jej kurator dr Jacek Żukowski. Dziękuję panu bardzo Dziękuję serdecznie. serdecznie Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia jest 16:44. Puerto Suite Iberia Izaka Albeniza w opracowaniu na Trio Gitarowe. 47 minut po godzinie 16. Wystawa Wielka Gra. Wystawa, która w jakiś sposób, w jakimś sensie odtwarza jeden z najbardziej olśniewających teatrów epoki baroku w tej części Europy oczywiście. Będą Państwo mogli podziwiać od 17 kwietnia, a znacznie wcześniej, bo już od jutra. Te wystawy, o której chcemy Państwu opowiedzieć teraz dotyczą na twórczości Wojciecha Weissa, którego przypominałem na wystawa w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Ta wystawa rozpoczyna przy okazji cykl pokazów mistrzów polskich. Małopolskiego wizjonera kojarzy się raczej z obrazami niż z grafikami, a właśnie grafiki będzie można oglądać na prezentacji, która rozpoczyna się, jak wspomniałem, jutro. Z Agnieszką Salomon-Radecką rozmawiał Jacek Butlewski pracy Wojciecha Wajsa od 10 kwietnia w Muzeum Narodowym w Poznaniu. W jakim sensie są to nieznane dzieła? Nieznane w tym sensie, że ja testowałam te obiekty na specjalistach od twórczości Weissa, twórczości przede wszystkim malarskiej i okazuje się, że bezkąd to, jak kto ma głęboką wiedzę, czasem nawet specjalistyczną, to Weiss jest skojarzony przede wszystkim ze swoją twórczością malarską. Natomiast dla mnie nawet, odkrywając tą twórczość graficzną, zaskoczeniem było to, że on grafiki wykonywał przez 40 lat swojej twórczości, okres dojrzałej twórczości. No nie odkrywamy czegoś, co było nieznane, bo było kilka wystaw. Przed wojną też prezentował swoje grafiki, dostał za nie nagrody. Natomiast przypominamy coś, co dla wielu może być właśnie zaskakujące i zupełnie nowe. Jak prace trafiły do Poznania? Pierwszy zespół, w sumie skromny, ale taki wybrany z znawstwem i przez samego artystę, trafił do gabinetu Rycin w 1926 roku, bezpośrednio z pracowni artysty. I to jest jeszcze dodatkowo, dodam, ważna data dla, dla nas, dlatego że uważa się, że gabinet Rycin jako osobny dział, Muzeum, wtedy jeszcze Muzeum Wielkopolskiego, właśnie rozpoczął swoją działalność w 1926 roku i do wojny funkcjonował pod kuratorstwem Alfreda Brozika i to jego kontakty z Weissem najprawdopodobniej zaowocowały tym pierwszym zakupem. Weiss uznał, że warto coś przekazać, sprzedać Poznaniowi. Pewnie uznał, że warto sprzedać, dlatego że to jest też cecha charakterystyczna jego funkcjonowania jako grafika. On wykonywał bardzo ograniczone liczebnie nakłady tych kompozycji, ich jest naprawdę niewiele. Nie ma ich w gruncie rzeczy na rynku, wszystkie pochodzą tak naprawdę od rodziny i właściwie nie miał takiego marketingowego podejścia do tej twórczości, czyli ja podejrzewam, nie mam na to jeszcze twardych dowodów, że to musiał być efekt kontaktów tutaj kogoś z Poznania z samym artystą, może przez te stowarzyszenia artystyczne, które tutaj funkcjonowały, tego jeszcze nie wiem, ale był to szczególny i specyficzny zakup. To od 26 rok, ale były też kolejne. Tak, a kolejne prawie po 100 latach Mamy 2022 i 2024. I tu dzięki kontaktom z jedną z wnuczek Wojciecha Wajsa udało nam się, i to dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, udało nam się kupić w dwóch trasach prawie 80 prac. I to zespoły moim zdaniem bardzo interesujące, bardzo ciekawe, które stawiają naszą kolekcję na wysokim poziomie, bo oprócz odbitek graficznych mamy również szkice i projekty do grafik, a to już są prace unikatowe. I też tak zwane odbitki stanowe, czyli różne wersje tych samych kompozycji graficznych. Jakie są te prace? Jakie są te grafiki Wajsa? One przede wszystkim są, mimo tego, że jest ich niedużo, bo w tej pierwszej mamy pokaz podzielony na dwie części. Pierwsza trwa do końca maja i poświęcona jest tematowi, który jest obecny w ogóle w twórczości Wajsa także malarskiej, czyli pejzażowi. I to, co się od razu rzuca, oglądając te 20 prac wiszących w wydzielonej części Galerii Sztuki Polskiej, to ogromna różnorodność technik, i podejścia w ogóle do tematu, czyli Weiss jakby w wielu odsłonach, na różnych poziomach i to co jest też zaskakujące dla kogoś kto zna twórczość malarską Weissa, który jest postrzegany jako wielki kolorysta, miłośnik koloru, barwy i światła, to jego twórczość graficzna jest w zasadzie monochromatyczna. On tutaj jest rasowym grafikiem operującym tylko czernią i bielą. Oczywiście w mistrzowski sposób operuje światłem. A jedyny bardzo subtelny kolor wprowadza w monotypiach. Czy dalej będzie Pani badać te dzieła Wajsa, które są tutaj w Poznaniu? Czy jeszcze da się coś z nich wydobyć? Ja powiem szczerze, że połknęłam bakcyla tak? Wajsowego i sama specyfika pracy w gabinecie rycin wymaga jakby głębszej refleksji i pochylenia się nad pracami. Tu mam dobry, tak myślę, układ, kontakt z wnuczką Wojciecha Wajsa. Mam nadzieję, że to zaowocuje z jednej strony i współpracą i też może kolejnymi nabytkami do muzeum. No, wydaje mi się, że ta twórczość wymaga przede wszystkim popularyzacji, ale też takiego opracowania naukowego, także jak najbardziej, tak. Nie wiem, czy to się da jakiejś w bliższej przyszłości określić, ale myślę, że może wystawa, może katalog, może jakieś najpierw artykuły, ale mam parę pomysłów. Poznań na mapie Polski, jeśli chodzi o Wajsa, zajmuje miejsce szczególne, jedno z ważniejszych. No, dla nas na pewno najważniejsze, natomiast no, nie, nie możemy zapominać o tym, że Weiss był całe życie związany z Krakowem. I to Kraków jest tą właściwie meką dla wielbicieli Weissa, aczkolwiek no, pierwsza wystawa prezentująca całe F graficzne Weissa miała miejsce w Krakowie w 1975 roku. Potem w 2016 roku dom aukcyjny Nautilus. Także zorganizował wystawę, która zresztą powstała we współpracy z Renatą Weiss, wnuczką artysty, wędrowała po Polsce. Czy jakby to no nie mamy ambicji, żeby detronizować Kraków, natomiast no, mamy swoje atuty. Pokaz prac graficznych Wojciecha Weissa przypomnijmy od jutra do końca maja. Te prace można oglądać w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Program drugi, 16.54.